Witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek rozgminek nocnych. Miał być wcześniej, ale to trochę i tak trwa. Co się podziało? Co się podziało? E, wróciliśmy z wakacji. Po wakacjach był czas taki, trzeba siebie się rozpakować, przy, do czegoś przyłożyć, zastanowić co tu robić i tak dalej. No i okazało się, że babcia jest chora. Babcia to jest mama naszej znajomej. Ma już koło tam 80, W szpitalu, no w stanie. Jak to lekarze stwierdzili, agonalnym. No i wiecie, sporo osób się o nią modliło. Poszliśmy w czwartek wieczorem do szpitala. Pomodliliśmy się, położyliśmy ręce, podziękowaliśmy. Akurat się okazało, że przydała się nowa nerka, bo w organizmie praktycznie nic już nie, nie funkcjonuje. Podziękowaliśmy za tę nową nerkę. a Sytuacja była dosyć tragiczna, bo te... Te aparatury non-stop piszczały i non-stop te czerwone lampki się tam zapalały. Trzeba było tylko je ściszać, bo coś tam, coś tam nie, nie działało. Lekarze już tego dnia podobno chcieli e, zwolnić do rodziny, że to już ostatnie dni życia. Ale, no cóż, to był czwartek w nocy, w piątek rano okazało się, że nerka działa jakby była nowa. I dzisiaj, czy jutro Babcia wychodzi ze szpitala. Amen. Taki cud się zdarzył. Taki cud się stał. Może zacytuję wam SMS-a od Ani, którego dostałem w piątek rano. Znaczy wiadomo, że to była na Messengerze. Kochani, Bóg jest wielki, wspaniały. Dziękuję wam za modlitwę. Dziś rano, jak weszłam do szpitala, pani doktor zawołała mnie na korytarzu, że chce porozmawiać. Pytam, co się stało? A ona, że stała się rzecz, yy, że stała się zupełnie niesamowita wróciło ciśnienie, ustabilizowało się pracę serca i oddech i saturacja jest na 100%. Ale najdziwniejsze, że nerka zaczęła pracować, jakby była nowa. Lekarka mówi do mnie, że nie potrafił tego wytłumaczyć. Ja jej powiedziałam, że Bóg wysłuchał modlitw. No i tak to się dzieje, tak to być powinno być w chrześcijańskim życiu. Eee, no i jak widać, tak też jest. Nie zawsze, bo nie zawsze. Od czego to zależy, tego nie wiem odcinek o modleniu się, o modlitwie, o uzdrowieniu, o kładzeniu rąk na chorych tak naprawdę. Bo jest powiedział, nie tyle módlcie się o uzdrowienie, tylko kładcie ręce na chorych, a zdrowi będą. Na pewno będzie nie jeden jeszcze. Um, w każdym razie, w każdym razie, ciebie, się wiecie, czasem potem e, zebrać do pracy, czy też do jakiegoś normalnego życia, najchętniej to bym siedział, tylko głosił Ewangelię, czy też chodził do tych chorych, e, czy też cokolwiek innego robił. No ale... Czekam, czekam, jeszcze jakoś tak Bóg poukłada wszystko po kolei. Jak to będzie? Tego nie wiem. E, zostawiam to jemu. Myślę, że plan jakiś na to wszystko jest. Myślę, że nawet rozkwinki są jakoś częścią tego planu. Więc o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o obrazie Boga. E, nie, nie, nie będziemy Boga obrażać, tylko będzie to obraz Boga. W sensie, co rozumiemy przez pojęcie Boga, co, to, co mamy na myśli, mówiąc Bóg i co tak naprawdę dzieje się. Próbowałem szukać jakiejś szkoły czy czegoś, bo szczerze mówiąc chciałem zmienić trochę zawód. Trochę mnie to mierzi, A co podaje tak, moje, moja praca jest taka trochę, naprawdę, staram się w, do minimum ograniczyć to, co mam robić, ale myślałem na przykład, żeby czy niby nie zostać jakimś psychoterapeutą, czy nie pracować z ludźmi trochę więcej. No i zacząłem szukać. Zacząłem szukać moje poszukiwania Rozpocząłem Od oczywiście jakieś szkół, jakieś tam studium, czy czegoś tak tym podobnego. Znalazłem jakieś. Szkoły psychoterapii, jedną sensowną w miarę, przynajmniej w planie było takie, że to jest w miarę sensowna, bo jest jakaś chrześcijańska psychoterapia i tak dalej. Tylko, że niestety okazało się, że tak naprawdę. Jak poczytałem plan zajęć i program i tak dalej, to totalnie mi to nic nie odpowiada, bo to jest tak liźnięcie z każdego schematu psychoterapii, plus dodanie do tego jakiejś filozofii chrześcijańskiej, że jakiś tam Bóg istnieje. I to się nazywa psychoterapią chrześcijańską, więc yy, niestety nie tego chciałem i nie o to mi chodziło. Szukałem raczej czegoś, co się będzie nazywało psychoterapią chrześcijańską, i zacznie się od tego, że uznamy Boga za Boga, tak? Uznamy Jezusa za Boga, i to będzie podstawa tej psychoterapii. I tak to powinno moim zdaniem działać, i od tego ruszyć, i od tego coś trzeba wymyśleć, jakąś nową, nie wiem, dziedzinę czy coś. No ale nie znalazłem czegoś takiego, więc chyba będzie trzeba się samemu jakoś ogarnąć i samemu coś wymyśleć innego. Wiecie, ludzie tutaj pracują na ziemi, też by fajnie było coś jakoś pracować i tak, żeby widzieć ten sens, bo przyznam szczerze, że na przykład, nie wiem, w robieniu jakiegoś zlecenia na stronę internetową, czy na sklep internetowy coraz mniej widzę tego sensu. Jak kiedyś może jeszcze coś widziałem, tak w obecnym czasie totalnie nie widzę w tym do, dobra, no trzeba zrobić pracę i tak dalej, pracujcie rękami, jedyny sens jaki taki, że można komuś potem z tych zarobionych pieniędzy nie tylko siebie utrzymać, ale komuś też pobłogosławić, komuś pomóc, może taki jest sens czasami wtedy, e, no ale to chyba jedyne, no bo no, wiecie, no albo bierzemy Biblię na poważnie, albo nie, jeśli bierzemy na poważnie, no to wiemy, że to wszystko przeminie, jeśli nie bierzemy na poważnie, no to się bawimy, tak? Wciąć łapkę. I to wszystko jednak nie przeminie. I tu jakieś, wiecie, cele budujemy na tej ziemi. I tym podobne sprawy. W każdym razie staram się brać na poważnie, więc muszę też wziąć na poważnie te słowa o tym, że to wszystko przeminie i zostanie tylko miłość. I muszę też brać te słowa na poważnie, że tak w zasadzie jesteśmy pielgrzymi Boga na tej ziemi i będziemy robić to, co Jezus mówił, głosić Ewangelię, Jego tu nie ma, ale my jesteśmy. Tak jak było w garazie, wiecie, do garazy Jezusa nie wpuścili, ale ten garazzeńczyk mógł wejść do garazy, i nawet Jezus powiedział mu, żeby wszedł do tej garaży i szedł, mówił, co się zadziało. Idę więc do tego internetu i mówię wam, co się zadziało. Babcia po modlitwie dostała nową nerkę, potem jak nałożyliśmy na ją ręce, podziękowaliśmy za tą nową nerkę. Jest nowa nerka, to się zadziało, więc co trzeba zrobić? Trzeba powiedzieć, tak jak w Biblii jest napisane, Idźcie i mówcie, przybliżyło się do nas Królestwo Boże. Cokolwiek to znaczy, wiem, że się przybliżyło. Tak to właśnie ma być. Zadziała się przy okazji tego, tego uzdrowienia również jedna bardzo ciekawa rzecz. Jeden ze znajomych Ani, należący yy, yy, do tego rzymski, rzymskiego katolicyzmu. Trochę wierzący, trochę próbuje wierzyć, próbuje szukać Boga. W każdym razie, jak zobaczył, że to się naprawdę zadziało i że to jest takie realne, to ten Bóg żywy, tak? to w tym momencie totalnie zaprzeczył. Stwierdził, że na pewno jakieś lekarstwa zadziały, bo po prostu jakoś tak się zareagował, to musiały lekarstwa zadziałać, to niemożliwe, to coś tam i tak dalej, nie? Zainspirowała mnie właśnie ta rozmowa z nią, o tym jej znajomym do poruszenia tematu obrazu Boga, czyli do poruszenia tego, co mamy na myśli, mówiąc jaki jest Bóg i jak kształtuje się ten obraz Boga, jak go widzimy. Jak się popatrzy, jak popatrzyłem na program właśnie w tej Szkole Psychoterapii Chrześcijańskiej, tam też było chyba z 10 czy 12 godzin na temat obrazu Boga. I no jest to temat bardzo wdzięczny, a jednocześnie bardzo niewdzięczny, bo można ten temat obejść teoretycznie, tak poznawczo, behawioralnie opisać, jak to jak to wygląda, a jednocześnie można ten temat naprawdę wejść głęboko i zobaczyć, że jest to tak naprawdę podstawa do y, zmiany naszego podejścia do wizerunku Boga, do zmiany naszego podejścia, do uwierzenia w Jezusa tak naprawdę, y, przy tym obrazie Boga, do uwierzenia w tego, co Jezus zrobił i dlaczego tak musiał zrobić. Y, więc temat można obejść i tak, i tak. Y, to hasło, obraz Boga, y, znajdziecie w w kilku książkach, zarówno teologicznych, jak i psychologicznych. W każdym razie chodzi o coś takiego, chodzi o takie ogólne pojmowanie Boga, jakie mamy. Przepraszam za minutę smentów będzie minuta smętów, po to będzie ciekawiej, czy dwie może minuty smętów. W każdym razie chodzi o ogólne pojmowanie Boga. Na przykład ateista ma obraz Boga nieobecnego. Jak się zapytamy ateisty, jaki jest ten Bóg, którego nie ma, no to ateista nam powie, że Bóg był na przykład nieobecny. Um, obraz Boga, na przykład mamy Boga srogiego, Boga strasznego, Boga gniewnego, Boga, nie wiem, takie oczko w, w trójkąciku, no to jest to Bóg wszechobecny, wszechpatrzący na wszystko patrzący. Um, w każdym razie chodzi o takie, każdy z nas ma jakiś tego typu od, pierwsze odczucie jakby w stosunku, kiedy mówimy o Bogu. Co ten Bóg potrafi, jaki On jest. Um, i tutaj, mówię, powstało wiele publikacji na ten temat, jednak postaram się te publikacje streścić do sobie w kilka minut, a później Wam powiem, co uważam za najsensowniejsze w tym temacie. Więc ym, jest tak, słuchajcie, ogólnie pojęcie obraz Boga, generalnie mamy w tych religiach, gdzie jest jakiś tam Bóg, tak tam, gdzie tego Boga nie ma, to mówię, ten Boga, Bóg jest nieobecny, Bóg jest, nie wiem, gdzieś rozpłynięty w przestrzeni, gdzieś coś takiego, coś takiego, nie? I z czym się spotykamy tak na co dzień? Na co dzień na przykład u nas w Polsce się spotykamy z, z obrazem Boga, który jest jakimś sędzią, spotykamy się, gdzie dla ludzi Bóg to jest taki, wiecie, wielki a postać, strach, bojaźń, jakiś taki super Bóg, gdzie Bóg, nie wiem, jest takim Inwizytorem jakby, sądzi Mamy, nie wiem Boga jako wszechładnego Ojca Gdzie mamy taki Bóg jako jest taki, wiecie, autorytet Którego się, nie da się Z Nim nic dogadać, pogadać i Bóg, by na przykład niektórzy mają Boga wymagającego i, i, nie, dosłownie ktoś to nazwał w jednym artykule, Bóg księgowy czasami, Bóg alter, tak, czyli Bóg, który nie ma uczucia, a jedynie rozlicza nas ze wszystkiego. Bóg wymagający, czyli taki, który jest, wiecie, taki ma wzorzec sukcesu, taki jest napięty na i wymaga od nas takiego samego wzorca sukcesu, jakby osiągania i tak to mniej więcej wygląda. To są takie, można nazwać poznawcze opisy obrazów Boga. Wszyscy się mniej więcej zgadzają, skąd te opisy wychodzą, a wychodzą mnie w praktyce najczęściej z wychowania, tak jak jesteśmy wychowani. I tak jak nas rodzice wychowywali, na przykład nie wiem. Jest, niektórzy mają Boga śmierci, czyli Boga taki odrzucający, Bóg taki, no, taki obraz mają. No, to było na przykład, jest to u ludzi, którzy byli niepożądani, odrzucani przez rodziców, i wszyscy się mniej więcej zgadzają, że obraz Boga to pojęcie to jest, mówię, nie tyle namalowany obraz Boga jest to takie psychiczne pojęcie, w którym można ująć emocje wywoływane w odczuciu do Boga. Taki opis w umyśle naszym, w naszym sercu, w naszych emocjach, zarówno opis Boga, jak i sposób kontaktowania się z Bogiem. No i w ten sposób takie pojęcie, mówię, weszło w, w, w konstrukt psychologiczny jakieś 50-70 lat temu, w konstrukt teologiczny również. I w ten sposób, mówię, poznawczo-behawioralnie opisujemy różne sposoby tego, różne pojęcia, jakie różne ludzie mają Boga, Sorry za składnie, no i tak się tym zajmujemy, wiecie, no i można ten obraz Boga zmieniać na przykład na kazaniach, tłumacząc, że Bóg jest miłością. I to, jak wiemy, tam w kościele katolickim ostatnie 70 lat, Jan Paweł II, nie 70 lat, w każdym razie jakoś tak, czy Jan Paweł II, czy pierwszy, już nie wiem, w każdym razie jest czczone miłosierdzie Boga. I od tamtej pory ten Bóg, w katolicyzmie staje się coraz mniej srogi, a coraz bardziej miłosierny, gdzie wcześniej był srogi. Zmieniamy obraz Boga poprzez jakieś takie głoszenie. W kościołach ewangelicznych jest bardzo podobnie, też się skupiają na tym obrazie Boga. Tutaj akurat y, mamy często obraz Boga, który daje, wiecie, jakiś sukces. To jest ta Ewangelia sukcesu, nie? E, daje błogosławieństwo, daje coś tam, wiecie, błogosławieństwo Abrahama i tak dalej. I to jest cały czas poruszanie się w opisach tak naprawdę. Poruszanie się w opisach. I co to tak naprawdę nam daje? Dowiadując się, że takie pojęcia jak obraz Boga istnieje, dowiadując się, że takie opisy istnieją, dowiadując się, że ktoś się tym zajmuje, powstają wiecie, różne terapie, Poglądy, jak to się zmienia. Ludzie kombinują, jak to zmienić. Czy trzeba wybaczyć rodzicom, trzeba coś tam zrobić. Nie wiem, służba SOZO powstała, gdzie polega na tym, że się dosyć sporo wybacza rodzicom i jednak jest ten problem. Bo okazuje się, że tutaj na tym kontakcie dzieci rodzice zawsze jest coś nie tak praktycznie. No i tak musi być, bo tak jest to wszystko opisane. W każdym razie. Jak ja to tak zacząłem to rozumieć, zacząłem o tym czytać, zacząłem to patrzeć, stwierdziłem, jejku, dobra, wszystko fajnie, ale tak naprawdę nikt tego nie traktuje na poważnie. Bardzo ciężko to, to o obrazie Boga wziąć tak naprawdę do siebie. Wziąć tak naprawdę, wiecie łatwo, ktoś chyba w Biblii mądry powiedział, że wiedza nas na dyma, nie? Nie. I mamy jakąś wiedzę, poznaliśmy jakąś wiedzę i rzeczywiście to się zgadza. Na przykład ateista bardzo często to jest człowiek, który miał trochę nieobecnych rodziców i on nie wierzy w Boga jako takiego, tak? W zależności od wychowania, później mamy podobny obraz Boga. I na przykład ktoś, kto miał na przykład dobrych rodziców, będzie bardzo wierzący w Boga, będzie religijnym, jeśli religia jest podobna do tego obrazu Boga, podczas gdy obok stojący ateista kompletnie nie będzie tego człowieka rozumiał. W ogóle nie wie, o co chodzi. Nie ma tego konstruktu psychicznego w emocjach, żeby odzwierciedlać Boga w jakiejkolwiek obecnej postaci w emocjach. No to jest taki, wiecie, um, ciężko to pojąć, ale to tak naprawdę jest bardzo proste. Mówię, ktoś miał opiekuńczych rodziców, ktoś wychodzi z takiego domu z opiekuńczymi rodzicami na przykład, nie, i ktoś czuje, że Bóg jest opiekuńczy. Rodzice się na przykład dzielili, błogosławili, chcieli mu jak najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kogoś, jeśli te intencje rodziców były szczere, gdzieś tam powiedzmy w jakiej szczęści były szczere, dlatego kogoś Bóg będzie mniej więcej w ten sposób się zachowywał. Yy, tak wewnętrznie. I obok stoi ktoś, kto był na przykład z domu dziecka, ktoś, kto nie miał takiego rodzica bliskiego emocjonalnie, i tak dalej. I ten ktoś obok stoi, patrzy na to. I, i widzi tego pierwszego, gdzie, nie wiem, chodzi klęka jakiś rytuał religijny, odprawia i tak dalej, bo kocha tych rodziców, kocha tego Boga, ten obraz Boga i patrzy na niego z takim głupim wzrokiem w ogóle o co chodzi, co on w ogóle czuje. On mówi, że czuł, jak się coś modli czy coś, to że tam czuje tego obecność Boga, opiekuńczego, coś tam, coś tam, a ten obok ateista w ogóle mówi, ej, w ogóle, jak, jak to coś czuje, to że tam nic nie ma, nie? I w ten sposób możemy sobie, wiecie, gadać, dywagować i tak dalej, Totalnie nic nie zmienimy. Justu w ten sposób naprawdę większość dysputów teologicznych na temat istnienia Boga, nieistnienia i tak dalej się odbywa. Ale mówię wam, praktycznie nic nie jest w stanie tego w ten sposób podczas takich dysput zmienić. To jest wiedza, która nadyma jednych, drugich i trzecich. Możemy mówię, ktoś do ciebie przychodzi i ty widzisz, jak on ma, ma postawę wobec Boga, no to możesz wiesz, stwierdzić, że nie wiem, ma na przykład srogiego Boga, tak? Albo jego Bóg jest tym um, księgowym, buchalterem, tak? I rozlicza go ze wszystkiego i on się potem tam, wiecie, pokazuje Bogu i tak. Taki ma schemat zachowania i tak dalej. Możesz o tym wiedzieć, że tak jest. Możesz to wiedzę na przykład wykorzystać, żeby tego człowieka ocenić albo powiedzieć mu, co z nim nie tak i tak dalej, ale to nie jest w ogóle miłość, tylko to jest, mówię, wiedza, która nadyma. I w ten sposób mniej więcej e, mamy obraz Boga przedstawiony, czyli dodajemy sobie kolejną porcję wiedzy na temat tego, co, co ludzie mogą wiedzieć o bo Bogu na temat tego, jak to można poprawić i itd., tak itd. Tak Pytanie, czy to jakoś gdziekolwiek działa w praktyce? Jak się już interesowałem, słuchajcie, tymi kursami psychoterapii chrześcijańskiej i tak to trafiłem na jedno takie zajęcia. To był jakiś taki przedwstępny wykład czy kurs, nie wiem, to było chyba za 4 godziny czy 3. I prowadził to jakiś Niemiec, przyjechał do Polski, bo z jakąś super y, terapią chrześcijańską, on będzie tu prowadził kursy o terapii chrześcijańskiej, gdzieś tam jest ośrodek jakieś i tak dalej, takie poradnictwo prowadzą, wszystko super. I pokazał nam jedną rzecz, pokazał nam pokazał nam jakiś tam schemat terapii, jakiś tam opisał jeden ze schematów terapii, znaczy jakaś analiza transakcyjna, w ogóle coś przedziwnego to było. Um że terapeuta się staje w pewnym momencie na przykład rodzicem, a, a pacjent się staje trochę dzieckiem, albo są na równi, albo gdzieś tak, i tak są takie, takie transakcje między sobą w różnych aspektach. I Czasami się trzeba stać tym rodzicem, żeby coś komuś pokazać, czasami trzeba być na równi, żeby coś komuś pokazać. Coś takiego pokazywał, nie? Jako terapia chrześcijańska. I tak, wiecie, za bardzo go, nie do końca go zrozumiałem. Być może on mówił po niemiecku i może z tłumaczeniem coś było nie tak. Ale nie wiem, podeszłem do Niego w każdym razie w czasie przerwy i zapytałem Go wprost. A, ale co w tej terapii jest innego od czasu narodzenia Jezusa? Bo przecież ta terapia, którą On przedstawia, mogłaby zupełnie tak samo wyglądać przed narodzeniem Jezusa, jak i po narodzeniu Jezusa, tak? Po tym, co się stało z Jezusem, po tym, co on nam Jezus pokazał. Nic się nie różniłaby ta terapia. Owszem, tutaj dorysowałeś, że tutaj jest też tej transakcji Jezus i On nam pokazuje miłosierdzie, ale to jest tylko jakaś filozofia miłosierdzia, którą On przyniósł, pokazuje, ale tak naprawdę ta filozofia równie dobrze mogła być z jakiegokolwiek innego źródła w tym momencie, bo to jest po prostu filozofia, że mamy się nawzajem kochać. Dodał po prostu do tej terapii zdanie, że mamy się nawzajem kochać i mniej więcej takie poradnictwo Jezusa do tego zostało dodane. No i to tak naprawdę wszystko. Gdzie tu jest jakiś konkret, co się zadziało? Na czym to zbawienie polega w tej terapii? Czy na tym, że się pojawił kolejny nauczyciel i nas czegoś uczy? I ciężko tutaj było dojść do jakiegoś... On w ogóle nie rozumiał, o co ja pytam. Być może też nie rozumiecie, o co ja pytam. Um, ale w każdym razie ciężko było dojść do jakiegoś konsensusu i że on mi to jakoś wyjaśnił. I, I zrezygnowałem niestety z kolejnego miejsca, gdzie mógł zostać jakimś terapeutą <tłukamy> tu chrześcijańskim czy coś, bo totalnie, totalnie tego nie zrozumiałem. Bo, bo co, mi, co mi z tego, że nauczę się jakiejś tam podstaw, bo to był psychiatra niemiecki, który został psychoterapeutą, nauczył się tego i tak dalej, zaczął pracować właśnie w ośrodkach chrześcijańskich, żeby pomagać chrześcijaninom i tak dumnie chce to do Polski wprowadzić, żeby wiecie, nadrobić straty po, po, po drugim dosłownie, to, to był cytat mniej więcej, tak więc to powiedział, chciał nadrobić te straty, które tutaj, uży wy... Niemcy co dziedzinie Polakom, że tak teraz chciał się przedstawić, że on Niemiec to z dobrej strony się nam przedstawi, nie? Dobra, no niech robi, co robi. Być może tam tak ma być. Nie będę tego yy, za bardzo tutaj o tym się wypowiadał. Być może tak ma być, by może to ma robić. Ale mówię, brakowało mi w tym wszystkim autentycznego zbawienia. Po prostu przedstawił nam formę terapii, do której została dołożona jakaś ideologia chrześcijańska. I koniec, nie? Yy, Inna sprawa. Zajmuj wiecie, ten obraz Boga i tak dalej, to pojęcie, to hasło weszło, mówię, nawet do podręczników katachetycznych, i księża już wiedzą, że dzieci mają różny obraz Boga i można im tłumaczyć, że Bóg jest inny niż mają obraz Boga. Tylko problem jest jeden. To jest cały czas wszystko takie poznawcze yy, na teksty, na zrozumienie, na tłumaczenie. I... Jakby to powiedzieć, jak się poznaje różne mechanizmy działające w człowieku, gdzie można się pouczyć o psychologii, o, o psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalizie i tak dalej, poznajemy różne mechanizmy działające w człowieku. Te wszystkie mechanizmy mogą służyć w dwóch kierunkach. W jednym kierunku, żeby pomagać człowiekowi, a w drugim, żeby nadymać jednego wobec drugiego. Tak? Ktoś coś wie, no to wie, co dolega temu drugiemu. Jak wie, co dolega tego drugiemu, to wystarczy temu drugiemu wyjaśnić, co mu dolega, to może mu się zmieni. Więc z tym obrazem Boga jest właśnie mniej więcej tak, że bardzo często poznając w ogóle o co chodzi w tych obrazach Boga, często dochodzimy do tego, że coś więcej wiemy, więc można coś komuś tam pokazać albo sobie coś sobie wyjaśnić, coś sobie zmienić, tylko że z tą zmianą jest problem. Tutaj jest, z tą zmianą jest naprawdę ogromny Problem, bo ona nie jest taka łatwa. Ona się nie da wyjaśnić się komuś, to zmieni sobie obraz Boga. Um, jeszcze poka po wyjaśnię coś. Miało być dwie minuty, już jest 12, Dobra, nieważne. Um, jeszcze a propos tego obrazu Boga. Bardzo często badania na temat obrazu Boga um, psycholodzy prowadzili w ten sposób, że mówią, e, żeby ludziom, żeby narysowali sobie na kartce to, jak widzą Boga. To, jak rozumieją Boga, jak rozumieją siebie, jak rozumieją kontakt z Bogiem. Wiecie, pytanie na przykład było na jednym takim rysunku. Ja i Bóg, tak? Żeby ktoś narysował. No i to jest bardzo ciekawe. No i ludzie rysują w jakiś się, w siebie kontakt z Bogiem. Czasami jest ten kontakt wszechobecny, Czasami jest to, mówię, to oko w trójkąciku i człowieczek mały. Czasami jest przyroda, czasami coś. Bardzo ciekawe rzeczy to są. Tylko pojawia się tu jeszcze jedno. Jeszcze jedno się pojawia, bo dwie rzeczy się pojawiają. Punkt pierwszy to w ogóle to, że w chrześcijaństwie teoretycznie Bóg powiedział w jednym z przykazań, aby nie tworzyć sobie obrazu Boga. To jest w ogóle bardzo ciekawe i tutaj myślę, że będzie rozwiązanie dzisiejszych rozkminek w tym przykazaniu. Yy, nawet obrazu Boga, bo tylko, wiecie, ludziom się wydaje, że tworzenie obrazu Boga to zrobienie figurki z drewna, zrobienie figurki yy, narysowanej na kartce, czy narysowanej na obrazie, czy cokolwiek w ten sposób. Yy, a tak naprawdę wiek 20. pokazał nam, że tworzenie obrazu Boga to niestety coś zupełnie innego, to tworzenie emocjonalnej struktury, którą nam się przedstawia Bóg. I to jest nasz problem, myślę. A druga sprawa, która wyszła z obrazem Boga, to praktycznie danie na tacy argumentów ateistom udowadniającym, że to, co nazywamy religią, Bogiem i tak dalej, jest, delikatnie rzecz biorąc mówiąc, czasami nawet chorobą psychiczną. E, bo tak to mniej więcej czasami wygląda. E, musielibyście się przyjrzeć, jak ten świat wygląda, przyjrzeć się swojemu życiu przyjrzeć się, jaki macie wy obraz Boga nie? i jak wy postrzegacie Boga i tak naprawdę zobaczyć na to z boku i ile z tego postrzegania Boga jest właśnie takim tak naprawdę postrzeganiem, e, tak naprawdę nie prawdziwym Bogiem, tylko tym obrazem Boga. I to jest taki ogromny argument dla ateistów, ludzi antyreligijnych, bo ten argument no, no, no jest nie do wybicia, bo jest prawdziwy. I mało tego, i Biblia mówi, że ten argument jest prawdziwy, i Biblia pokazuje, jaki to jest ogromny problem, bo Biblia pokazuje ten problem obrazu Boga tak naprawdę jako główny problem. Dlaczego Jezus musiał umarzeć? I dlaczego Jezus nie przyszedł, nie nam kolejnej filozofii? Tylko Jezus przyszedł i musiał zrobić coś, co zrobił. Nie przyszedł z kolejną filozofią o tym, żeby się miłować, i o tym, jaki jest prawdziwy Bóg i tak dalej. Nie przyszedł nam głosić filozofii, tylko przyszedł coś wykonać po prostu. I to jest jeden wielki skok, który tak naprawdę zrobiliśmy w zeszłym wieku, w poprzednim wieku i który powinien dzisiaj dawać owoce i będzie dawał owoce. Będzie dawał owoce, bo jak się to dobrze zrozumieć, co tu jest naprawdę grane, dobrze to ogarnąć, to tak naprawdę powiem wam, że wielu ludzi wierzących dzisiaj, jak się skapniemy i zaczniemy naprawdę patrzeć, co tu jest nie tak, może stać się niewierzącymi, podczas gdy wielu ateistów może tak naprawdę stać się ludźmi ogromnie wierzącymi w Boga, jeśli coś zrozumiemy głębiej. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale to jest coś przedziwnego, bo jest to coś przedziwnego, jak na to popatrzeć, jest to coś innego, nowego, a jednocześnie starego. Po prostu musimy przestać rzutować na Boga wyobrażenia obrazu Boga. I dopiero wtedy stajemy się, mówię, <śla> cała nasza religijność wtedy znika i poznajemy Boga prawdziwego, żywego, bo ateista nie jest w stanie sobie wytworzyć tego obrazu Boga, a ateista jest w stanie poznać Boga żywego. Jak zobaczy, że Bóg, dzieje się uzdrowienie, tak jak się zadziało to nerka została uzdrowiona i tak dalej, to wtedy ateista poznaje Boga żywego, a nie Boga religijnego, bo Boga religijnego nie jest w stanie poznać. Nie jest w stanie poznać tego Boga z obrazu Boga, tak, bo dla niego ten Bóg jest nieobecny, po prostu, e, ale jest w stanie poznać Boga żywego i tego Boga żywego mamy głosić i tego Boga żywego mamy szukać. No tutaj wychodzi kolejny oczywiście dylemat. Yy, okazuje się, że wielu ateistów, deklarując się jako ateistów, tak naprawdę są to ludzie bardzo wierzący, tylko wierzą w Boga, który nie istnieje. Yy, czyli, w, wiecie, nie są to ludzie często otwarci, tylko często właśnie negujący, często yy, chcą wierzyć, nie w ewolucję, czyli, że wygrywa silniejszy w życiu i tak dalej. I tym podobne rzeczy. No, no cóż, tak to już jest po prostu. W każdym razie wiem jedno. Jezus nie, nie głosił filozofii. Jezus głosił po prostu Królestwo Boże, czyli to, że Królestwo Boże jest wśród nas. Tak naprawdę od Niego się zaczęło i to Królestwo Boże od tamtej pory jest głoszone. Wśród nas ono jest i teraz czas na decyzję, tak? czy iść za Jezusem, czy iść za tym Królestwem Bożym, czy pozostać w tym, co znika, przemija i tak dalej. Więc to były te dwie minutki, poszerzone prawie do 20 o tym nudnym pojęciu obraz Boga poznawczym. Mówię, można sobie wiele opracowań na ten temat, podczytać, poszukać, ale tak naprawdę to niewiele daje. Mamy to przekazanie, żeby nie czynić sobie obrazu Boga, ani żadnej podobizny. Tak naprawdę to cały czas jest podobizna gdzieś w naszych emocjach. I teraz pytanie, jak to zmienić, jeśli już się odkryjesz, co jest nie tak i gdzie masz to, ten obraz Boga trochę zmieszany, czyli Bóg jest przedstawiony inny, niż być powinien. No to pytanie, co się z tym robi? E, Jakby to powiedzieć? W Księdze Zachariasza jest taki chyba trzynasty rozdział i y, tam jest dosłownie napisane, co z tym najlepiej zrobić. Bo wiecie, jest wie, wielu proroków, wielu proroków się pojawi, wielu było i wielu będzie, tak? Prorok to taki ktoś, kto mówi prawda objawiona od Boga, kto lepiej wie, co Bóg mówi. Jak wejdziesz do, do, wejdziesz do środowiska chrześcijan jako taki, wiesz, świeżak, no to na pewno znajdzie się dookoła, znaczy może nie na pewno, miejmy nadzieję, że się nie znajdą, ale przypuszczalnie się znajdą dookoła Ciebie ludzie, którzy będą lepiej wiedzieć, co Bóg mówi, lepiej znać wolę Bożą, lepiej się w tym rozeznawać, będą ci to mówić, pokazywać i tak dalej, i tak dalej. Będą prorokować. Czyli będą znać wolę Bożą nad twoim życiem, będą ci tam, wiesz, pokazywać, że tu masz, masz zły obraz Boga, tam masz zły obraz Boga, Bóg jest taki, Bóg jest taki, a nie taki, i tak dalej, i tak dalej. Zachariasz mówi coś dobitnego w tej trzynastym 13, 13 rozdziale, zdaje się, ale mówi coś dobitnego, bo mówi o tym, że sorry, ale koniec. Koniec z szukaniem takiego obrazu Boga, czas na coś zupełnie innego. Kto dalej będzie mówił, że jest prorokiem, a będzie mówił wymysły serc swoich, ten, no cóż, nawet rodzina mu ręce połamie, tam jest jeszcze napisane, więc wszyscy teraz będą mówić, że są rolnikami, tak? Czyli już nie będzie osoby, która będzie mówiła, że wie coś od Boga, każdy będzie mówił, ja jestem rolnikiem, mnie tak Bóg stworzył, do bycia rolnikiem. Ja tam nic nie wiem, co Bóg wie. Właśnie to jest ten problem. To jest właśnie, moim zdaniem, właśnie ten fragment mówi o tym, że mamy swoje obrazy Boga, a nie znamy prawdziwego Boga. Jezus przyszedł i pokazał tam napra tak naprawdę nam relację z prawdziwym Bogiem, taką, jaką On miał i o taką się modlił, abyśmy mieli też z Bogiem. Dobra, i to byłoby tytułem wstępu. Teraz wam powiem w praktyce, jak to my się z tym, się ogarnęliśmy. A gdy, wiecie, gdy już Bóg mnie natchnął, yy, gdy się zacząłem szukać Boga, za inspiracją moim zdaniem Boga, czy nie wiem, czy mojego życia, czy historii tego wszystkiego i tak dalej. W każdym razie świadectwo moje jest tutaj obok na internecie, na kanale. To tam więcej usłyszycie. Ale w tym spotkaniu zacząłem yy, no, szukać ludzi, społeczności jakieś, yy, gdzie się tacy ludzie odnajdują. I bardzo często w tej społeczności jest takie słowo, hasło relacja z Bogiem. Trzeba, musisz mieć relację z Bogiem. Bardzo długo nie rozumiałem, słuchajcie, o co biega. Ludzie mówią, miej relację z Bogiem. Musisz mieć relację z Bogiem. No i tak obserwujesz tych ludzi, co mają tą relację z Bogiem. Na czym to polega? No na tym na przykład, że się modlą wszędzie za każdym razem, e, że sobie szukają odpowiedzi w Biblii, na, szukają jakichś wybranych fragmentów w Biblii, e, coś tam. W ten sposób grzebią w tej Biblii i tak sobie żyją. I to jest ta relacja z Bogiem. Wedle tych ludzi. Znaczy nie wszystkich, tych, których ja spotkałem. Mówię, taka subkultura, która wszystko musi obmodlić, wszystko przemyśleć, przeczytać Biblii, czy jest tak, czy nie inaczej. Subkultura, która się pyta Biblii, pyta się. E, teraz powiem tak. Pyta się Boga albo tego obrazu Boga, jaki mają, co ma w danej chwili robić. Tak naprawdę w ogóle zorientowałem się, to są ludzie, którzy. Tak, aby wcześniej nie zastanawiali się na tym, co robią, a dopiero teraz zaczęli się zastanawiać na tym, co robią. To tak to mniej więcej wygląda z takiego ujęcia, patrząc z boku na to. No i sam też, chcąc, myśląc, że tak należy, że to znaczy zbliżyć się do Boga, mieć taką relację, sam też tak zacząłem żyć, nie? No i na czym to polega? No to, to polega, że sobie m, za, czytamy Biblię, zapamiętujemy sobie to, co do nas przemawia, e, zapamiętujemy sobie jakieś wybrane fragmenty i te wybrane fragmenty do nas przemawiają, no i te wybrane fragmenty są jakby takim odpowiedzią Boga na nasze tam problemy. Problem jest taki, że bardzo często jak popatrzeć na to z boku, nawet na siebie samego, to ja mogę wyszukać, mogę się domyśleć, jakie tak naprawdę fragmenty ja znajdę w tej Biblii. Gdy ktoś mówi, że coś mu Bóg powiedział, ja mogę się domyślać, co temu komuś Bóg powiedział, a inny sobie powie inaczej. Problem jest taki, że tak jakby skupienie się na wybranych fragmentach Biblii i robienie z nich zasad, przykazań do swojego życia. A tak naprawdę, wiecie, nie to mieliśmy głosić. Mieliśmy głosić zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Ale każdy wtedy wprowadza swoje zasady i tworzy się, nie wiem, czy to nowa denominacja, która wyznaje jakieś zasady, czy to nowy odłam, odłamik, czy każda osoba ma swoje jakieś zasady, które sobie znalazła w Biblii. Taka nasza, wiecie, indywidualne podejście, do czegoś, na podstawie jakichś zasad, taki prosty przykład podam, na przykład ktoś twierdzi, że wszystko musi być w najlepszym porządku, wszystko poustawiane rządkiem i tak dalej, no i czyta, nie wiem, list do tam pisze, że wszystko było w najlepszym porządku i Wychodzi na to, jak się tak legendy zapoznać z tą osobą i tak dalej, że wiecie, mieszkała w domu, gdzie mama była pedantyczna, tata był pedantyczny i wszystko musiało być w najlepszym porządku. W związku z tym w Biblii będziemy się doszukiwać fragmentów, które mówią o tym, że wszystko było w najlepszym porządku i tak będziemy postrzegać obraz Boga i tak będziemy to głosić. I tak to mniej więcej wygląda. Nazwę to takim pierwszym etapem obrazu Boga, pierwszym etapem tej relacji z Bogiem, to jest tak naprawdę relacja z fałszywym obrazem Boga. Um, bo co tu jeszcze jest? Takiego, moim zdaniem, nie na miejscu. Um, nie na miejscu jest to, że jest to też zamykanie drogi do zbawienia wielu ludziom, bo ktoś te bramy zamyka. Po prostu jak poznajemy takich ludzi oni wierzą w Boga i oni się uznają za chrześcijan wierzących w Boga Prawdziwego, Jednego, a jesteśmy trochę myślącymi ludźmi i widzimy, co tak naprawdę jest ugrane, widzimy, że tak naprawdę rozgrywają swoje jakieś patologie, nieprzepracowania, swoje problemy emocjonalne i tak dalej, na podstawie tej wiary tutaj, to tutaj się robi dosyć problem, bo wiele ludzi w ten sposób, tych racjonalnie myślących, odrzuca coś takiego i będzie odrzucało, no, no bo to nie jest racjonalne. I tak to mniej więcej wygląda. Więc czas z tego wyrosnąć. Czas z tego wyrosnąć, bo tak naprawdę nie do końca jest to relacja z Bogiem, tylko jest to relacja z wyobrażeniem Boga. No cóż, no tak to jest, naprawdę. No. Moim wielkim na przykład odkryciem było to, że katolicyzm w innych krajach wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. W Polsce jest to katolicyzm maryjny. Mamy, wiecie, królowe Niebios, siedzące gdzieś tam na dachach różnych budowli i w innych tam miejscach taki mamy obraz Boga po prostu. Generalnie to jest wyniesione moim zdaniem, ale w innych krajach katolickich jest trochę inaczej. Maria jest trochę gdzie indziej, a jest bardziej jezusowy ten katolicyzm. Wszystko jest w zależności od tego, to jest, wiecie, nawet jak się popatrzy na tłumaczenie Biblii Nasze, tłumaczenie Biblii Niemieckie, tłumaczenie Biblii w innym języku, można się doczytać zupełnie innych rzeczy tak naprawdę, znaczy bardzo podobnych, ale innych. Czasami wręcz dosłownie innych. Tak samo też tłumaczenie konkretnej osoby jest też inne niż tłumaczenie innej osoby. I nie ma powiedzenia, które tłumaczenie jest najlepsze. Bo jak tłumaczy jedna osoba, to ta jedna osoba też swój obraz Boga przemyci w tym tłumaczeniu, chcąc, nie chcąc. Um, wiecie, no kiedy sobie myślałem, jak to jest możliwe, że w ogóle zostaliśmy Zostawieni przez Boga yy, Z tak różnymi tłumaczeniami Biblii w ogóle jak to Bóg nam się każe uczyć Greki i hebrajskiego, nie wiadomo czego Żeby w ogóle coś pojąć i tak dalej Tego nam się Bóg każe uczyć, co to za Bóg w ogóle, nie? Ale do tego zaraz dojdziemy Po prostu Bóg jest gdzie indziej, Bóg jest Bogiem żywym I relacja z Bogiem jest trochę gdzie indziej I to jest taka wielka tajemnica jest, nie powinna być tajemnicą, ale jest. Bóg jest Bogiem żywym. I to na przykład to, co się w Polsce zadziała. Tak? W Polsce się zadziało coś takiego, że przynajmniej ja tak to widzę. Mamy model rodziny. Model rodziny jest ojciec niedostępny, ojciec gdzieś z boku. Mama, która jest bardziej dostępna, do której dzieci przychodzą. I tak naprawdę jeśli dzieci chcą coś od ojca, no to i dzieci idą do mamy i mama coś negocjuje z ojcem. Często tak jest, że ten ojciec jest głową rodziny, jest to jeszcze z pogaństwa u nas wzięte. W też tak jest, że ojciec jest głową rodziny, ale to nie, nie o to chodzi, że ma być taką głową rodziny, że się jej należy bać. No i ta to coś, ten model, ten model, gdzie jest syn, matka i ojciec, czy dziecko, córka, matka i ojciec tylko dzieci mają bliższą relację z mamą, a tak? ojciec jeszcze jest to poza domem, wychodzi gdzieś do pracy, gdzieś tam gdzieś jedzie, coś robi, załatwia i tak dalej. Ten model rodziny powoduje to, że duchowo nam bardzo łatwo zgodzić się na to, że chrześcijaństwo to jest katolicyzm maryny, gdzie ten model rodziny właśnie tak funkcjonuje. My idziemy, wiecie, czy to do Jezusa, czy to do mamy Jezusa, gdzie, mm, gdzie ta mama Jezusa Idzie do, dopiero do Boga, tak? E, czy to, albo idziemy, ale żeby, już byłoby, żeby było to poprawnie e, teologicznie, no to jest prośba do ma Marii, e, gdzie Maria idzie uprosić syna, a syn dopiero ojca. Czy tak naprawdę ten ojciec jest obraz Boga w takiej religii, jest przedstawiony jako obraz totalnie niedostępny, jako obraz daleki, do którego nie ma kontaktu, dopiero jest przez to, tutaj, przez to, przez to. Nie ma tego kontaktu z tym ojcem, nie ma kontaktu z Bogiem. I tak to mniej więcej w tej naszej religii wygląda, ale jest to moim zdaniem właśnie wyniesione z tego, jak obraz rodziny u nas przez długi czas wyglądał. Obraz rodziny się zmienia, więc i ta, ta, ten obraz też musi się, będzie się musiał prędzej czy później zmienić. No i jak widać się zmienia, jak już są te no Ludzie szukają, szukają, szukają, patrzą, wszystko się zmienia, nawet już niektórzy księża trochę inaczej to głoszą, głoszą dobrą nowinę od razu przez Jezusa i tak dalej, bo ten obraz się zmienia. W każdym razie my, stojąc przez tym, że Bóg jest naszym obrazem Boga, a nie jest tym Bogiem żywym, promując jakby nasz wizerunek Boga, pokazując, że Bóg jest taki, taki, taki i wyciągając te fragmenty z Biblii, które pokazują nam, że Bóg jest taki, a nie inny, tak naprawdę zamykamy drogę do zbawienia innym ludziom, bo nie potrafimy głosić Ewangelii. To zbawienie, które będziemy głosić, przyjmą tylko ci, co mieli podobnie w życiu jak my, bo oni to zrozumieją. A reszta nie zrozumie, reszta będzie tymi, wiecie, odrzutkami. Więc czas coś zrobić Dalej. Wiecie, no to jest jakaś taka droga, po prostu zamiast y, tego, co mówił Bóg, mówimy wymysła serce, serc swoich. Ja w sobie to obserwuję jeszcze w wielu aspektach i gdziekolwiek to zauważę, staram się tego pozbyć. Pomagają mi w tym, wiecie, rozmowy y, z różnymi ludźmi, gdzie pokazuje to, znaczy pokazuję, no, okazuje się to, co u mnie jest, tak. Y, wiecie, przyciągamy, idziemy, różni ludzie pokazują ci na przykład... Yy, masz konflikty z różnymi ludźmi. No i tak naprawdę ci ludzie, z którymi masz konflikt, na pewno oni są podobni do ciebie, naj, najprawdopodobniej. Praktycznie zawsze, yy, no nie zawsze, ale bardzo często, właśnie jest, że oni są podobni do, do mnie, bo pokazują te wady, które ja mam i wtedy mając te wady, yy, widząc też, yy, co mówi Biblia o tych wadach, mogę popatrzeć na to, gdzie, gdzie miałem zniekształcony obraz Boga, gdzie trochę miałem wy, wypaczony yy, ten obraz. W każdym razie trzeba się z tego leczeć i przyznać się, że się to ma. No niestety, tak się ma. Um, wiecie, Bóg, relacja z Bogiem nie powinna służyć do pielęgnowania naszych osobistych patologii, do tworzenia nowych teologii w związku z tym, że komuś nie umiemy coś wybaczyć, to znajdziemy taki fragment w Biblii, który nam pokazuje, że tak trzeba robić, nie wiem. Było już pełno takich, poczytajcie sobie Stary Testament, oni cały czas praktycznie tak żyli. Um, nie, ale mimo. Mimo to gdzieś tam między tym wszystkim się pojawiał, pra okazywał prawdziwy Bóg. Ale pamiętajcie, nie obwiniamy siebie, nie obwiniamy nikogo, wszystko to musiało się zadziać. Jak poczytamy słowa Jezusa, to dowiemy się, że wszystko to się musiało zadziać. Sidła muszą być, ale biada temu, kto je wprowadza. Więc jeśli jakieś sidła religijne zostały gdzieś wprowadzone w jakimś tam aspekcie, ze względu na jakiś tam obraz Boga, to one musiały być, ale biada temu, kto je wprowadza, ale my nie zajmujemy się sądzeniem, tylko głoszeniem Królestwa Bożego, głoszeniem Ewangelii Królestwa Bożego. Tak? Prosta. I kolejny etap, mogę nazwać to Bóg jako pokonany rodzic. <laughs> relacja z Babilonem trochę historii po wielkiej powodzi Nimrod wybudował wieżę Babel, miał wtedy jeden cel pokonać Boga, chciał pokazać ludziom że już nie ma co się bać Boga wiecie bo jak coś jest na szczycie, ktoś na szczycie wieży, wejdzie na szczyt wieży i jak Bóg ześle potop to, to nikt nas nie zatopi tak? więc była ta wielka wieża Babel w ten sposób rozpoczęła się religia, religia Babilonu, religia pokonania wizerunku Boga, religia pokonania tego obrazu Boga, który i tak już był zły, bo to był obraz Boga, który zsyła potop. Ale jak poczytamy, to jest zdać źródła, to wychodzi na to, że nie tyle Bóg zsyła potop, co grzeszność ludzi zesłała potop. Tak, Żydzi o tym sądzili tak naprawdę. Jest to religia zgodna z nią przeżyć emocjonalnych, współcześnie obserwowanych, gdzie dziecko często symbolicznie zakochuje się w rodzicu płci przeciwnej, a tym samym chce pokonać rodziców, wygrać z rodzicem tej samej płci. W psychologii nazywamy to zjawisko kompleksem Edypa. I jako takie w społeczeństwie jest wszechobecne i jak najbardziej można uznać, że normalne w takim duchu, w jakim żyjemy. Skąd się to bierze, tego nie wiem, ale... To się bierze, mniej więcej stąd się bierze taka chęć pokonania rodzica, chęć pokonania obrazu Boga. I niestety tu, drodzy panowie, najczęściej, wiecie, kobiety mają bardzo podobnie, ale kobiety jakoś sobie z tym radzą, mają to bardziej zintegrowane. My niestety mamy to mniej zintegrowane i dlatego tak dominujemy w tej religii, bo my dominują cały czas tej religii, choć to musi się trochę wyrównać. W każdym razie religia była trochę zdominowana przez patriarchat, przez mężczyzn, dlatego, że każdy mężczyzna po prostu musiał mieć lepsze od swojego ojca. No i widać to wszędzie tak naprawdę, nie wiem, wyższy kościół, większy pal do góry, tak? Większa ta budowla do góry, takie wiecie, w Egipcie gdziekolwiek tam stawiali takie posągi do góry, nawet chyba w Rzymie jest taki posąg do góry postawiony. Taki pal do góry, tak? No, można się domyślać, o co tak naprawdę chodzi. No, no pokonać ojca w rywalizacji do matki tutaj w tym momencie. Um, więc tak to mniej więcej wygląda, no jako że wcześniej mężczyźni i ten patriarcha trochę dominował, więc tak to niestety y, wygląda. Więcej o tym znajdziecie na dużo materiałów. Poczytajcie sobie o narcyzmie, o, o właśnie relacji, konflikcie Edypa, o, o tych rzeczach y, i przełóżcie to tak naprawdę na to, co jest w Biblii. Popatrzcie na to, jak to ogarnąć, zobaczycie, w czym tak naprawdę ży, żyjemy, czy żyliście. E, no, będzie ciekawe, tutaj jeszcze na gruncie tego kompleksu Edypa. E, na przykład tego, jeśli to jest mężczyzna i mężczyzna wygrywa tak naprawdę rywalizację statą o matkę. To na gruncie tego kompleksu Edypa wróćmy do katolicyzmu maryjnego i zastanówmy się, co tutaj jest grane tak naprawdę bo tutaj też jest po prostu rozegranie, wiecie, nie idzie, mężczyzna, kapłan nie idzie do Boga bezpośrednio, tylko idzie przez matkę do Boga. I tak naprawdę ma tą koalicję z matką, tak? Dopiero idziemy, i potem idziemy do Boga. No, czyli do taty, czyli tak, jakby w rodzinie po prostu małe dziecko wygrało, zakochało się w matce i wygrało ten, ten konflikt, wygrało z tatą że tak powiem, o matkę i dopiero wtedy się zgłaszamy do Boga, bo Bóg jest tutaj wszechładce. No i to jest przedstawione, proszę mówię, problem emocjonalne przedstawione na grunt problemów duchowych, religijnych i tak dalej, przechodzi to tam jest z powrotem i tak sobie przechodzi, tak przechodzi, mówię, żyjemy w czasach, kiedy to wszystko wychodzi na jaw i to wszystko może wyjść na jaw i Bóg nam wszystko wybacza i to jest naprawdę piękne i powinniśmy dziękować Bogu za to, że to wszystko trwało i w tym byliśmy, nasi przodkowie w tym byli i tak dalej, i że jeszcze, wiecie, jeszcze mamy czas, że Bóg jest cierpliwy, na to aż się zmienimy i tak dalej, będziemy pokutować, upamiętamy się i poszukamy prawdziwego, żywego Boga w końcu. W każdym razie ten drugi etap to jest dla mnie, ja to tak rozumiem, że ja to, mam takie etapy sobie podzieliłem, że to jest albo właśnie relacja z, wiecie, z wygranym Bogiem, jakkolwiek pokonaliśmy Boga, czy to przez związek z matką, Yy, albo matka woli nas niż Boga. Mhm. Wiem, że to brzmi dziwnie, brzmi horrendalnie, ale mówię, to jest jak trochę takim językiem para, parafrazującym mówię. Yy, albo po prostu pokonaliśmy Boga tak jak Nimrod, że wiecie, my tu jesteśmy silniejsi yy, i silniejsi od Boga i wygrywamy, tak? Bo wygrywamy, bo my se lepiej poradzimy. No i to jest taka relacja z Babilonem, yy, który się właśnie tych kilku aspektach przedstawia. Jak zobaczycie takie na przykład wideo są różne, czy też nagrania, takie odkrycia, wiecie, tam, różnych ewangelicznych i tak dalej, tłumaczą, że, że tam był Tamus, matka, Semiramida, Nimrod i tak to cały czas jest ten sam trójkąt. Ojciec, matka, syn. Syn pokonuje ojca, wygrywając związek z matką. A jednocześnie ojciec jest gdzieś tam w niebie i, i do ojca się zwracamy przez matkę, i tak dalej, i tak dalej. No i ten syn, ten patriarchat, cały czas tutaj kontynuuje, syn na syna, z ojca na ojca. I tak mniej więcej to sobie trwa i trwa i trwa. Eee, no, ale w tym czasie coś się jeszcze zadziało. Przyszedł Jezus Chrystus, który zaakceptował Boga. Po prostu zaakceptował swojego ojca w końcu. Przestał pokonywać swojego ojca? Każdy kolejny, wiecie, syn chciał być zawsze od ojca. Mniej więcej, wiecie, może nie każdy to uświadamia, że tak jest, ale emocjonalnie mniej więcej na tym polega e, ten konflikt. Inaczej by Eliasz nie musiał zrobić tego, co ma zrobić. Czyli ma pogodzić ojców z, ojcami, ojców z synami, synów z ojcami. Ma tutaj tą miłość, nie ma pogodzić matek z córkami. Nie, ojców z synami. I, i to jest ten problem, słuchajcie. Musiał przyjść Jezus, który był w pełni akceptujący Boga Ojca. W pełni go zaakceptował. Musiał być, że tak powiem, z Boga Ojca zrodzony i w pełni go zaakceptować, bo człowiek tego już nie potrafił zrobić. Pokazać nam e, ten wzór i wprowadzić to duchowo do rzeczywistości na świecie. Jakoś tak to można powiedzieć. Tymczasem wróćmy do tego Babilonu. Jak obserwujemy na przykład w buncie nastoletnim człowieka, że... Człowiek coś buntuje przeciwko rodzicom, tak, wśród wielu chrześcijan, relacja z Bogiem tak naprawdę przyradza się z relacji z Babilonem, gdzie polega to na tym, że ten obraz Boga pierwotny, ten o którym mówiłem wcześniej, tak aby pierwotny wyciągnięty z domu, zaczyna być pokonany. E, pokonujemy ten obraz Boga. W tym momencie niektórzy mówią, że się nawracają i teraz ja to nazywam Babilon wszędzie i na co dzień. E, bo teraz Bóg staje się tym Bogiem sukcesu, Ewangelią sukcesu, objawia się nam na co dzień, tam, gdzie chcemy mieć więcej, posiadać lepsze. Emocjonalnie polega to na po prostu pokonaniu wizerunku rodzica, które to pokonanie, posiadanie lepszego niż rodzic, na które to pokonanie, posiadanie lepszego niż rodzic, przerzucamy na wszystko, co nas otacza. I wiecie, chrześcijanie, wiecie, mówimy więcej Kościołu, więcej ludzi, głośniej, E, więcej tego, musi być nas więcej, musi coś tam, musimy mieć lepszy samochód, Bóg Ci błogosławi, masz więcej, e, więcej I, i więcej i lepsze, bo dzień mają być lepsze, lud królewski, kapłański, super, mamy być lepsi. Mhm. E, zapewne się gdzieś spotkałeś z takim ogłoszeniem i tak dalej, e, a jak nie, to się pewno spotkasz. W każdym razie, moim zdaniem, to jest e, taki kolejny etap, przez które też przechodziłem, yy, i pewno też większość będzie musiała przejść. Jak już dowiemy się, że obraz Boga, tak naprawdę, jeśli się nawróciliśmy, czy należyliśmy Boga, zaczęliśmy szukać i zaczęliśmy tak naprawdę szukać naszych przeżyć emocjonalnych w Biblii, wybierając sobie te fragmenty, które nam pasują po naszą patologię, i zorientujemy się, że coś jest tym nie tak, to poznamy Boga. Yy antyobraz Boga, czyli stwierdzimy, dobra, skoro to był obraz Boga wyciągnięty od, z domu, z rodziców i tak dalej, to ten Bóg prawdziwy jest inny, ten Bóg prawdziwy nam błogosławi we wszystkim. I on jest do tego tak naprawdę, żeby nam się tu dobrze wiodło i osiągało wszystko na tej ziemi. I wiecie co? Ja odkrywam tak naprawdę, że zarówno ten pierwszy obraz Boga, jak i ten drugi etap tego obrazu Boga i tak dalej, w tym wszystkim tak naprawdę... Wiecie, jeśli jest Jezus Zbawicielem, to jesteśmy w stanie jakoś w tym wszystkim funkcjonować. I niestety niektórzy w tym zostają, w, tym, w, ta, w czymś takim, ale tak naprawdę jest więcej, jest znacznie więcej, to jest nic. Um, Podam jeszcze takie, może moje przemyślenia, na czym się kończy taki obraz Boga, taki etap. Często przeradza się to na budowanie Kościoła dla Boga, bez Boga. Kościół polega na tym, że wiecie, ma być większy, lepszy od innych, nie? Prowadzi też często do wywyższenia się nad innymi, no niestety. No a Jezusa mamy naśladować, że On klękał przed innymi, mając im nogi, a nie, nie przed Nim klękano. No może poza kobietą, która mała nogi i tam mędrcami ze wschodu, jakby mały. No i też często my zaczynamy się bawić tak naprawdę w zbawiciela w czymś takim. To się na, na początku się to wydaje fajne, powiem wam, z praktyki. Przepraszam, no niestety. Na początku się to wydaje fajne, wiesz, będziesz miał więcej, będziesz skuteczny w budowaniu królestwa. Ja, coś tu porody, coś tam, to takie zasoby, to. Tu zrobimy tamto, tamto i tak dalej. Ale tak naprawdę no, my nie jesteśmy zbawicielami i nie, nie jesteśmy panami tych ludzi, nie decydujemy, co mają w sercu, oni mają w sercu mieć za Pana Jezusa Chrystusa i to On ma do nich mówić. E... Bawimy się Zbawiciela, jakby to powiedzieć. No czasami nam się wydaje, że jeśli będziemy mieć więcej zasobów więcej tego, to więcej działamy, więcej zrobimy e... i w ten sposób więcej ludzi będzie zbawionych tak naprawdę. Cały czas mamy tyle, ile mamy. Ile nam jest potrzebne Bóg o to dba Tak Jezus powiedział Chyba nie kłamał Więc tak jakoś to jest No i takie niestety Odciągamy się od tego co mamy naprawdę robić Mamy wiecie wypełniać Pismo Każde pismo ma, ma, każde słowo ma być wypełnione Wiele słów Jezusa Nikt nie wypełnił <śmiech> Jeszcze pewnie Mamy głosić to Ewangelię Szerzyć Królestwo Boże Na cały świat a tymczasem, czasami możemy obserwować, jak to ludzie siedzą i opływają w błogosławieństwach. To zwłaszcza, jeśli poszukacie jakichś takich ewangelistów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie... No, Stanów Zjednoczonych powstały tak naprawdę. To, to, to są ludzie, którzy... To jest naród, który wyjechał z Europy najczęściej, właśnie buntując się albo nie będąc zaakceptowanym tutaj w Europie i tak dalej z jakiegoś powodu i chciał zrobić coś lepszego. Lepszego niż przodkowie, nie? E, utworzyć lepszy tam naród. Miał być, nie? Lepsza tam, nie wiem, dużo też się tam pojechało, nie? Utworzyć e, lepszą tam wiarę, lepsze tam placówki, lepsze, nie wiem, miasta i tak dalej, bliżej Boga. Dużo idei było fajnych. E, no i tam jest taka idea, że mam być lepsze, lepsze, lepsze. No i wiecie, u nas w Polsce to od co najmniej 100 lat, jak czytam różne książki, jak nie od początku, wiadomo, że co amerykańskie to lepsze, nie? A więc wiemy, że tam jest lepsze. No i też wiemy, że jak się popatrzy na tych ewangelistów obecnie, amerykańskich, no to no, no jest tam trochę tych ewangelistów, co są głoszone. pokazują ewangelistę z prywatnym tym Lamborghem czy czymś tam. No, trzeba się za nich modlić i błogosławić pewnie im, nie? Znając życie. Um, w każdym razie miejmy się na baczności, żeby nie, nie odciągało nas, wiecie, błogosławieństwa od Boga, bo one będą, no po prostu będzie Bóg błogosławił czasami, a czasami czujecie, czasami nie wiem jak to u mnie jest, czasami po prostu jest coś, są takie okresy, kiedy czuję jak się, nie wiem, że mam wszystko, idzie jak błogosławiony, czasami mniej, ale będzie. Ale w każdym razie ma nas to nie odciągać od tego, co mamy, mamy robić. Mamy w Ewangelii Krója Bożego, i ma nas nie odciągać od tego, bo jest powiedział, że życie nie polega na tym, żeby opływać w bogactwa, więc nie polega na tym. Może to jeszcze inaczej zrozumieć. To co jest coś jakby, ta Ewangelia, ten drugi obraz Boga, to jest dużo na przykład Polaków w Polsce, którzy się nawrócili na jakąś ewangeliczną wiarę, to się zachowuje co jak jakby niewolnik, który wyszedł z niewoli, nie? E, Myślę, że tak jakbyśmy się dopiero ogarniali, co znaczy być wolnym i jeszcze do końca nie umiemy, nie wiemy gdzie iść, gdzie trafić, co znaleźć, nie? szukamy każdego wszystkiego, co mówi nam, dobra, no wyszliśmy z niewoli, no ale co teraz, nie? Ale to jest piękne u Boga, że słuchajcie, e, nawet jeśli tak to będzie postrzegane, nawet jeśli e, Dobra, mamy już Jezusa, mamy zbawienie i teraz Bóg na Błogosławie, i w tym życiu jest piękne Błogosławieństwo, nie wiem, nawet ten biznes robimy. To nawet to, jeśli ktoś dalej powie: Boże, dobra, mamy tak i tak, chcę budować swoje królestwo, to nawet wtedy Bóg mu powie, pokaże, co robić, wskaże gdzieś tam. Może to będzie e, nie takie proste, łatwe. E, wtedy jest powiedział, że ciężko bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ale jakoś to, wiecie, da się, da się, no. Jednemu jednemu bogatemu jest powiedział, iść rozdaj wszystko, a drugiemu Zacheuszu i nic nie powiedział, a Zacheusz rozdał połowę i powiedział i jest tam powiedziane, że nie stało się udziałem tego domu, tak? Nie rozdał wszystkiego, tylko połowę, nie? Um, więc wiem, że mówię, przynajmniej ja tak to obserwuję, nie wiem, czy to tak można to zaobserwować, że ta droga do Boga jest, jest tymi etapami. Poznajemy ten obraz Boga, pozbywamy się tego obrazu Boga, szukamy tej relacji dopiero z dopiero prawdziwym Bogiem, a nie z naszym tym, ale w międzyczasie cały czas ten Bóg w życiu naszym działa. No i działa. Nawet, przez, nawet jeśli ktoś już wejdzie w tą Ewangelię sukcesu i zacznie osiągać sukces, nawet wtedy może Bóg przez taką osobę działać. Nie wiem, taki przykład jest często podawany. Peter Daniels, taki multimilioner chrześcijanin, gdzie w pewnym momencie jak się do... on tam zainwestował coś w Pakistanie, jak się dowiedział chyba w Pakistanie jak się dowiedział, że w Pakistanie jakiś dużo pieniędzy zainwestował jak się dowiedział, że tam wchodzi ustawa zakazująca głosić Ewangelii no to pojechał tam do tego prezydenta, czy do króla, czy coś tam jest, cokolwiek tam jest, nie wiem, do władcy jakiegoś. No i powiedział, że jak to zostanie przegłosowane, to on wycofuje swoje pieniądze, stamtąd inwestycje. No i w tym momencie to nie zostało przegłosowane, bo jednak te inwestycje były zbyt duże, żeby jakoś tam ustawą religijną, e, że, że były bardziej warte dla tego tam władcy, nie? E, te inwestycje jego, niż jaka była ustawa. Więc e, mówię, nawet jeśli są ludzie, którzy dobrze się czują w tym biznesie i czują to błogosławieństwo Boga w tym kierunku, to nawet wtedy e, można to robić po to, żeby wspierać to królestwo bo Boże. Nie wiem, dużo się czytam. Czytam z książek z takich starszych. U nas taka wiedza, wiecie, zakazana była, jak to się działo w świecie ewangelicznym, ale dużo czytam takich książek. No i tam jest bardzo często po prostu wysyłanie... E, misjonarzy na, na gdzieś, gdzieś, wysyłać misjonarzy, gromadzenie, wysyłanie jakiejś pomocy tej misji, na tę misję, gdzie była głoszona Ewangelia. I to, to wszystko trzeba oczywiście mieć finanse, jakieś błogosławieństwo. Więc jakoś to działa. Nawet jeśli to jest relacja cały czas. To jest dla mnie coś tak niesamowitego, bo to jest coś jakby ta relacja z obrazem Boga, tym takim pojęciem teologiczno-psychologicznym, które pokazałem wcześniej, nie przeszkadzała tak w pełni w relacji z prawdziwym Bogiem. I nawet, mówię, wśród katolików wszędzie, w każdej denominacji, w każdej wierze są ludzie, którzy mają, widać, że mają relację z prawdziwym Bogiem, a nie do końca z obrazem Boga. Trochę bliżej znają tego Boga. I tak naprawdę te denominacje, te, to, to jest totalnie mniej ważne. Yy, ważne jest szukać tej relacji z prawdziwym Bogiem, czyli ani nie obraz Boga, ani nie bunt przeciwko obrazowi Boga, bo to cały czas jest nie ta relacja, o którą nam chodzi. Co prawda, mówię, no, to jest tak, jakby nie wiem, 10% życia było jakoś relacją z prawdziwym Bogiem, a 90% właśnie albo obrazem Boga, albo buntem na obraz Boga. Więc cały czas jakoś to działa. Nie wiem, obserwujmy, patrzmy na siebie i szukajmy gdzieś indziej tego, tej prawdziwej relacji z Bogiem. A gdzie ona jest? Mm. Trzeciu, trzeci etap, nazwę sobie dziecko Boga. Wiecie, że mamy zbawienie i w związku z tym Bóg dał nam prawo stać się dzieckiem Boga. Czyli stać się takim bratem Jezusa albo siostrą Jezusa. Ta prawdziwa relacja u mnie w życiu buduje się w trakcie takiego prawdziwego życia. No, w, prawdzie, w trakcie takiego, na przykład jak babcia jest uzdrowiona, tak? kiedyś ta nowa nerka pojawia, wtedy naprawdę poznaje, jaki jest Bóg, tak, że no słuchajcie, no, on to akceptuje, on to, to, wszystko działa. Kiedy te rzeczy się dzieją, różne takie cuda, kiedy idę gdzieś z Bogiem, coś jest jakieś, widać ewidentnie, że coś jest ustawione, tak jakby Bóg szedł przede mną i wszystko po kolei ustawiał. Wtedy tak naprawdę czuję to prawdziwe życie, czuję to chodzenie za głosem, kiedy, nie wiem, bo na przykład Mirka, Mirek na przykład jechał tramwajem i nagle usłyszał głos idź na, na, na ten na peron i złap tam człowieka, bo ktoś chce skoczyć pod pociąg. Poszedł na peron, widział który to człowiek, złapał go i, i przytrzymał, żeby nie skakał pod pociąg. I co? No i wtedy Mirek poznaje Boga prawdziwego. Tak, taki jest Bóg, tak? Rodzi się nam relacja z kimś żywym, z kimś, kto jest wśród nas, Które to, Boże jest wśród nas, tak? Jezus jest tam, gdzie my się gromadzimy. Rodzi się relacja z kimś żywym, prawdziwym, z kimś, kto jest tu i teraz. Tak jak wam powiedziałem, mówię, widzicie, Jezus poszedł do prostych ludzi, tak? Prostaków, tak? Tu rybak, tam celnik, tam ktoś. Nie byli to profesorowie, nie byli to uczeni, nie byli to, wiecie, święci, sławni i tak dalej. Byli to raczej tacy zwykli, a dzisiaj mówię, czytam Biblię i wiem, że muszę mieć do tego jeden słownik, drugi tam tą konkordację strąga, coś tam jeszcze. 10 tłumaczeń, coś tam jeszcze i tak dalej. I coś takiego muszę mieć, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, nie? Coś się hebrajskiego muszę uczyć greki, tam jeszcze czegoś, nie? E, na pewno? No właśnie wychodzi na to, że nie, że relacje z Bogiem się buduje. Przez życie z Nim tak naprawdę, chodzenie za Jego głosem, słuchanie tego Ducha Świętego, nasłuchiwanie, spowiadanie się przed Bogiem, jeśli się coś nawaliło. Fajny przykład, czytałem u... Fajny przykład czytałem z książki o hrabie z i Tam była taka sytuacja, kiedy płynął przez morze i była burza. tak I była burza, sztorm i tak dalej. Kapitan powiedział że sorry, ale to ostatnie godziny, naszy... ostatnie godziny naszego życia, więc pożegnajcie się ze wszystkimi, tak, na statku i za kilka godzin się rozbijemy na skałach. A wtedy hrabia powiedział, Ludwik tak powiedział, yy, nie, za dwie godziny, do, dokładnie za dwie godziny przyjdzie słońce i nigdzie się nie rozbijemy. I dokładnie za dwie godziny przyszło słońce i nigdzie się nie rozbili. I co się zadziało? No wszedł kapitan i mówi, no ale jak to się stało? Pierwszy raz wie coś takiego, że dosłownie tak w jedną chwilę, ośtor mu stało przyszło słońce. Skąd to wiedziałaś, nie? No i Ludwik mu odpowiedział, że zwykle jak coś takiego się dzieje, no, to modli się do Boga i Bóg mu pokazuje, jakie będzie rozwiązanie, no i teraz mu pokazał, że będzie za dwie godziny, koniec. Czasem mu pokazuje, jakie ma grzechy, no to wtedy Ludwik siada i przeprasza, rozpowiada się z tych grzechów przed Bogiem, upamiętuje się. Bóg mu też pokazuje, jakie będzie tego rozwiązanie, albo mu czasem nie pokazuje, jakie będzie rozwiązanie i wtedy nie pokazuje mu, bo tak jest lepiej, żeby tam Ludwik czegoś pewnie nie zrobił po drodze. I to jest taka relacja z Bogiem. I to jest prawdziwe po prostu wtedy, nie? Ten Bóg zaczyna być żywy, prawdziwy. Zaczyna być tak naprawdę Panem naszego życia. Mówię, zaczyna się od jakichś takich drobnostek, jakieś drobne pokazanie się, że Bóg żyje, przez jakieś cuda, uzdrowienie, mówię drobnostek, cuda, tak. Eee, sam się łapię za sobą, no, ale to się zaczynają drobnostki, bo tak naprawdę jest coś znacznie więcej e, niż cuda, uzdrowienie i tak dalej. Jest coś znacznie, znacznie więcej. E, to objawienie bezpieczeństwa przy Bogu jest 100 razy piękniejsze niż jakieś cud, uzdrowienia. Co tym, to ten cudo uzdrowienia jest wielki. Ale takie poczucie obecności Boga jest coraz piękniejsze e, niż, niż, niż jakieś tam cuda. No po prostu. Takie cuda powinny być chyba codziennością. Jeszcze u mnie nie są, ale czasem się zdarzają. Ale czasami miałem, miałem kilka razy takie poczucie pełnej obecności Boga i to było zupełnie coś. I to wszyscy tak naprawdę, co przeżyli coś podobnego, mówią, że, że to tak ciężko nawet opisać, że to jest zupełnie czasami inaczej niż się spodziewaliśmy. E, że to nie jest takie tak jak to u tego Zachariasza wszyscy mówią, że wiedzą co jest od Boga a jak przyszło do czego to każdy woli powiedzieć, że jest rolnikiem e, bo to jest takie naprawdę trochę ciekawsze inne e, inne takie przeżycie mm, no nic, patrzmy na Jezusa po prostu tak. Jezus słyszał głos Boga znał wolę Bożą Działo się to, co Bóg chciał, Jezus chciał. Um, naszym zadaniem jest wzięcie wszystkiego, co nas uśmierca, naszego krzyża, tak? I pójście za Jezusem, tak? Oddać Mu to wszystko na Jego egzekucję i wziąć Jego życie. Wziąć Jego życie i prowadzić Jego życie. No tak jesteśmy postrzegani przez Boga, że wzięliśmy Jego życie. Wzięliśmy to, co się należało Jezusowi Chrystusowi i mamy prowadzić Jego życie może to wyidealizowane, ale Jezus wierzył w to, że, że jest to możliwe, tak. W każdym razie, przynajmniej ja sam, staram się badać swoje serce i sprawdzać, ile tu jeszcze jest przemieszczenia, wizerunku Boga, obrazu Boga na Boga, a ile jestem prawdziwego Boga, ile ja chcę Babilonu, a ile jestem prawdziwego Boga. Ym, działa, no. Idzie, idę, szukam w każdym razie wiem, że tutaj na pewno musi być to pojednanie ten duch Eliasza, czyli pojednanie dzieci z rodziców, rodziców z dziećmi, pojednanie, mówię, pokoleń z pokoleniami, bo my na przykład, wiecie, w swojej przeszłości trochę lubimy, nie lubimy, nie wiem, czy... Ale nie powinniśmy na przykład za bardzo krytykować, tylko akceptować. Tak musiało być po prostu. To się wszystko musiało zadziać. Jezus zapewne tak by powiedział, ale wiecie, bo tutaj ten kościół coś, tam źle, tam, prześladowanie i tak dalej. Jezus powiedział, to się wszystko musiało zadziać. I tak by pewnie Jezus na to wszystko odpowiedział. A musiało się to zadziać dlatego, bo w sercach nosimy takie rzeczy, jakie nosimy i one muszą się wyobrazować na zewnątrz, dopóki do czegoś nie dojdziemy. A jakby się one to nie zadziało, to by się to zadziało w naszych czasach pewnie. Bo serca jeszcze nie są na tyle pojednane z Bogiem. Choć modlimy się o to, żeby to było jak najszybciej. Czyli Maranata, przyjdź, bo nie? Przyjdź. W każdym razie Coś, co się nie działo nigdy od... Zadziało się to wtedy, kiedy powstały początki, powiem wprost, psychoanalizy, psychologii, takiej współczesnej, A działo się to mniej więcej po roku 1850, kiedy się rodzili ci ludzie, tak? Kiedy pierwsze takie teorie powstawały, oni wtedy zaczęli po naukowo opisywać, że coś jest nie tak z relacją między dziećmi a rodzicami i tutaj jest źródło naszych problemów. E... To jest niesamowite, bo są ludzie wyklęci przez Kościół, ale tak naprawdę jak się na to przypatrzeć, to te wszystkie teologie, teorie powstały w, w, w świecie chrześcijańskim. One nie powstały u muzułmanów, nie powstały w Indiach, w Chinach i tak dalej. Powstały w naszym świecie chrześcijańskim i tu dopiero zaczęliśmy odkrywać, że źródłem wielu problemów, ogromu problemów jest relacja między rodzicami a dziećmi odkrywać, no. A nowo odkrywać, bo Biblia dawno o tym mówiła, no ale to nawet nikt tam nie pamięta, ale to jest jeżeli ten duch Eliasza, o którym będę cały czas powtarzał, ma przyjść, oto ja pośle wam proroka, Eliasza, nadejście, przed nadejściem dnia pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni serca ojcu ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poradził ziemi izraelskiej przekleństwem, tak? Um. Czyli ten problem skłonienia sercku ojców, ku synom, a synów ku ojcom istniał, istnieje i dopiero mówię, tutaj, w tym gronie, w sumie, w sumie był podobno Żydem, nie? Z pochodzenia. W każdym razie tutaj w świecie chrześcijańskim zaczynamy do tego dochodzić, że istnieje taki ogromny problem i naprawdę tutaj mamy wiele różnych patologii, praktycznie wszystkie i wiele podobnych rzeczy jest na tej drodze tutaj ustanowionych. No i obecnie to sobie tak, wiecie, naukowo zaczynamy powoli opisywać od 150 lat, czy nawet więcej. Te opisy powstają, że tak naprawdę udowadniamy to, że problem jest tutaj w tej relacji dzieci z rodzicami. Jest to, zaczyna być naukowo opisywane, więc jakby to powiedzieć, coś jakby ten duch Jasza już gdzieś był na tej ziemi. Gdzieś się zaczął pojawiać nie widać go jeszcze w postaci osobowej, ale być może się pojawi w postaci osobowej mm, i wtedy będzie mniej więcej na tym się skupiał jakimś, jakimś sposobem. Mm, w każdym razie wiem, że jest więcej i tak naprawdę ten, ten kolejny etap jeszcze jakiś tej, tego poznania Boga, tego obrazu Boga, tej relacji z Bogiem to jest Coś, co ma przyjść, tak? Czyli Chrystus w nas nadzieja, chwały. Czasami mam takie. Czasami się człowiek czuje porwany z tego świata dosłownie. I to już teraz się czuje porwany z tego świata, jak widzi Boga w działaniu. I to jest właśnie piękne. A jak to robić? Jak zacząć poznawać prawdziwego Boga? No cóż, otwieramy Biblię i czytamy, czytamy, czytamy. Aż się dowiadujemy, kogo Jezus nie poznał, kogo Jezus, komu Jezus powie, że go nie zna. I tam się dowiemy, jak to robić. No, że trzeba popracować nad swoim sercem i nie pracujemy nad swoim sercem słuchając czegoś, tylko pracujemy nad swoim sercem robiąc coś. Na przykład idziemy do chorych, idziemy do więźniów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy pracujemy nad swoim sercem, żeby nam się zmieniło, żeby Jezus mógł nas później rozpoznać. Tak to mniej więcej przynajmniej w moim życiu było, jest, nadal jest, tylko zmienia się ta grupa docelowa. Kiedyś to do chorych chodziłem, dzisiaj to do tych biednych, czy bardziej takich więźniów emocjonalnych, czy więźniów tego społeczeństwa, nie do końca do więzienia, ale do no, takich, co sobie nie radzą w tym społeczeństwie chodzę i próbuję jakoś to sprawdzić, ogarnąć. Trwa to, trwa, zmienia się, poprawia. Uczę się za każdym razem czegoś nowego. Jakąś lekcję zdobywam. bo naprawdę pokazuje po kolei. Eee, tylko ta nauka jest inna, bo uczę się czegoś innego. Po prostu zaczynam dostrzegać swoje kolejne grzechy tak, na tym polega ta nauka nauka u Boga polega na tym, że zaczynamy dostrzegać swoje kolejne grzechy, z których się upamiętujemy i wtedy nam się coś zmienia, zmienia nam się ten wizerunek Boga, poprawia nam się poznajemy bliżej Jezusa, poznajemy Go też w działaniu i zaczynają dziać się cuda, czyli idziemy gdzieś, gdzie możemy gdzieś, gdzie nas Bóg wysyła i tam najczęściej pokazują, obrazują się nam nasze grzechy, z których się upamiętujemy z których w końcu rezygnujemy i nam się po prostu zmienia trochę cały rzut Boga. Uwalniają się z nas, wiecie, rzeki Wody Żywej na początku kropelki, potem coraz większe. No i tak to zaczyna działać. Czyli na podsumowanie. Słuchajcie, mowa była o obrazie Boga, o takim pojęciu, o rzutowaniu na Boga przeróżnych naszych emocji, o rzutowaniu na Boga naszych przeżyć, nawet nieświadomych z dzieciństwa. Po prostu o tym, że najczęściej to, co nazywamy Bogiem, relacją z Bogiem jest pokierowane tak naprawdę naszym rzutem świadomym, nieświadomym na jakiś byt. Gdy ktoś ma na przykład Boga nieobecnego, w sensie rodziców nieobecnych, ktoś ma taki obraz Boga, no to mówię, często będzie ateistą, często to są ludzie na przykład po domach dziecka, niewierzący w ten sposób, którzy nie rozumieją tych ludzi, którzy tak emocjonalnie do tego podchodzą nie rozumieją i mają prawo nie rozumieć, bo tak naprawdę w ogóle nie mają tego konstruktu wytworzonego żadnego um, są też ludzie, którzy mają negację tego obrazu Boga, gdzieś tam wściekłość na opiekunów, rodziców i tak dalej i potem neguje się obraz Boga, neguje się Boga nie ma, to nie było potrzebne i tak dalej w każdym razie można wtedy wejść w jakąś... Mając jakiś obraz Boga, jakieś tak przeżycia, można wejść w jakąś religię i w niej się odnaleźć. I wtedy ta religia staje się no, takim, powiedzmy, e, miejscem przeżywania, delektowania się tym swoim obrazem Boga. I jest super czasami. Potem się okazuje, że powstaje druga religia, kolejna denominacja. I każda z tych denominacji religii grup e, grupuje wokół siebie ludzi, którzy mieli podobne podobne te przeżycia emocjonalne i jakoś się tam pasują, albo co przeciwieństwo, albo podobne. I w tym wszystkim gdzieś cały czas objawia się prawdziwy, żywy Bóg. I my powinniśmy szukać tego prawdziwego, żywego Boga. Mając świadomość tych obrazów, nie mówię, nie krytykujemy, akceptujemy wszystko, e, modlimy się za różnych ludzi, pokazujemy mm, i próbujemy się w tym odnaleźć, bo tak naprawdę e, Wiedza o tych obrazach Boga nikomu z nas nie pomoże. Możemy mieć wszystko jak najpiękniej opisane, wiedzą wiedza na dyma. Wiedza o tym kompletnie nam nie pomaga. Tak naprawdę, jak widzisz, że ktoś ma okropny obraz Boga, jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam, i wiesz, że Bóg jest inny, bo ty już masz bliższą relację z Bogiem, to ty nie przetłumaczysz tej osobie, że jest inaczej. Nie przetłumaczysz atejście, że jest inaczej. Nie. No, przykro mi bardzo, nie przetłumaczysz komuś, że jest inaczej. Bardzo rzadko się to zdarza, ale jeśli to zdarza, to moim zdaniem to jest cały czas fałszywe. Tak naprawdę, chcąc komuś pomóc zmienić obraz Boga, musisz się do tej osoby zacząć zachowywać, jakbyś był wobec niej, jakby Jezus mieszkał w tobie dosłownie, jakbyś ty wziął to życie Jezusa i zachowywał się wobec, czy zachowywała się wobec tej osoby w ten właśnie sposób. Nie ma szans po prostu e, poznawczo, tego ogarnąć. W sensie opisać ten problem, po opisaniu problemu zdecydować, że jest inaczej. Nie wiem. Może, nie wiem, może i co, ale wątpię, szczerze mówiąc. Bo gdyby były na to sposoby, to by Bóg, wiecie, wysłał kolejne 10 przykazań, czy coś tam tak jest tak i tak i tak i by tak było, nie? Ale tak się nie zadziało. Jezus po prostu musiał być z nami, pokazać nam, co znaczy relacja z Bogiem w postaci własnego życia, i że tak naprawdę nie akceptujemy tej relacji z Bogiem, bo Jezus naszymi grzechami zginął, więc musimy się upamiętać z naszych grzechów po to, żeby zacząć poznawać prawdziwego Boga. Więc upamiętujemy się, bierzemy chrzest, tak, i szukamy, poznajemy tego prawdziwego Boga, zaczynamy prawdziwe życie z Bogiem, patrzymy jak się dzieją te cuda, one pomagają, patrzymy jak się zmienia nasze życie, zmienia innych życie, bardzo często w takich sytuacjach, jak się coś poznaję bliżej Boga, to mówię, to są takie chwile, godziny, dni, czasami tygodnie, gdzie zmienia się, dosłownie na przykład kolory w oczach cię się zmieniają. W sensie jakby świat jest bardziej kolorowy. Nie, wiem, nie brałem nigdy LSD, ale podobno po LSD jest bardziej kolorowy. Ale mniej więcej tak się dzieje. Wiesz, czasami lepiej słyszysz, lepiej widzisz. Dosłownie, naprawdę. Wiecie, no chcemy, niektórzy chcą wiedzieć anioły i inne takie rzeczy, cuda, nie wiadomo co. No tak naprawdę musimy zacząć wykorzystywać członki nasze, ręce, oczy, uszy, wszystko do tych Bożych celów i wtedy zaczynamy lepiej widzieć i ten obraz Boga się sam zmienia. A jeśli widzimy kogoś, że ktoś ma okropny obraz Boga, nie taki jaki powinien, to bardzo ciężko będzie tego sobie wytłumaczyć. Tak naprawdę Tłumaczymy przez swoje zachowanie. Czynymi uczniami, nie tłumacząc, jak w szkole u nas było, że jest nauczycieli szkoła, klasa, nie? Tylko mm, pokazujemy swoim zachowaniem coś zupełnie innego. Pokazujemy swoim zachowaniem tak, aby się Jezus wobec nich zachował. I wtedy dopiero mm, zobaczymy zmianę. Nosimy też ciężary innych, tak? Ktoś ma jakiś ciężar, ktoś do Ciebie przychodzi i, i, i Ci o tym opowiada, no to nawet nie wiemy, jak to rozwiązać. Po prostu mówimy, no dobra, to teraz nosimy to razem, pokazujemy to Bogu, jest jak jest, Boże pomóż, nosimy ten ciężar razem po prostu. Nośmy ciężary jednych, drugich. Są te ciężary i, i tak to ma wyglądać. No. Tak to dopiero wtedy, przynajmniej ja widzę dopiero wtedy, a, wtedy jakąś skuteczną zmianę Wśród ludzi, kiedy z kimś będziemy, przebędziemy razem, przybędziemy razem, prze, będziemy przebywać razem um, w tych w trudnościach, w emocjach i tak dalej. I dopiero wtedy się ludziom naprawdę poprawia, obraz Boga. Bo bez tego kiepsko. Bez tego, bez działania, kiepsko. Można sobie teoretyzować. No i tak to już jest. Dlatego do teorii zawsze się staram, przynajmniej powiedzieć, jak ja to przeżywam, jak, ja to, jak u mnie to wygląda. Bo czytamy na przykład księdze objawienia 12 rozdział 11, ale oni zwyciężyli go, szatana przez krew baranka czy tam, ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci proste, tak? Krew baranka i słowo naszego świadectwa, tak? Więc ja muszę mówić swoje świadectwo, krew baranka też działa. Działa to, co ktoś mówi, nie? Swoje świadectwo plus krew baranka i to działa. Um, tutaj myślę, że jeszcze słowo swojego świadectwa, to słowo, słowo wili ma znacznie więcej znaczeń, ale moim zdaniem tutaj chodzi przede wszystkim też o zachowanie tak naprawdę, nie tylko mówienie, wymawianie ustami, ale pełne życie swoim świadectwem, tak? Na początku było słowo, czyli Jezus Chrystus, tak? A słowem naszego świadectwa jest nasze życie, które przemawia. Więc krew baranka i naszym przemawiającym życiem e, tym zwyciężamy. Tak naprawdę. I nasze to życie jest oczywiście wybawione przez krew baranka i to jest coś, co powoduje, że zwyciężamy. Więc tak to Powinno działać. No i tyle na dzisiaj. Jeszcze na koniec małe ogłoszenie, bo tak patrzę, ile zajmuje mi tak naprawdę nagranie jednego odcinka i jest to trochę więcej niż myślałem. Ale spoko, będzie się to wszystko pojawiać, tylko pewno albo rzadziej, albo częściej. W zależności to jest od tego, jak, jak to będzie odbierane i na ile jest potrzeba, na ile to są ciekawe dla Was myśli, na ile to są ciekawe rozcinki. A um, ogłoszenie polega na tym, że na stronie jest zakładka dla przyjaciół i tam jest numer konta i numer paypal i jak się jakiś odcinek podoba, to z miłą chęcią przyjmę jakiś e, dowód wdzięczności e, w postaci choćby złotóweczki e, w przelewie dajcie tam darowiznę czy coś takiego, jeśli ktoś oczywiście chce, nie? E, nie jest to konieczne, nie, nie, nie, nie robię to w celach zarobkowych, robię to zastanawiałem się, co teraz robić w sumie, nie? Stwierdziłem, że dobra, ja będę promował Jezusa, a Jezus zadba o moje, mm, o moje, wiecie, potrzeby, nie? No, zobaczymy, jak to jest. Nie wiem, czy to jest tutaj droga, czy nie. Tak ciekawy jestem. Więc wiem, że są różne te patronite i tym podobne sprawy. Na razie tego nie zakładam, bo chyba trochę nas za mało. Jeśli czuję się trochę wdzięczny, wdzięczna. Za to wszystko, co tu przedstawiam, pokazuję, znajduję, odszukuję, rozkminiam. To jest droga, aż się odwdzięczyć. Bo cały czas mam jeszcze inne projekty w głowie, zastanawiam się, który projekt ciągnąć. Chciałbym po prostu takie małe głosowanie na te projekty zrobić. Więc będzie mi po prostu w ten sposób, jeśli to jest to, to niech będzie to, jeśli to jest co innego, no to, no, to nie, no to nie przelewaj nic. To nie będzie to. No to do usłyszenia w takim razie.